Czerwony guzik włączony. Witamy Państwa. w Cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie. I zezawaczę go jako go po drugiej. To jest pierwsza audycja. Po Także moglibyśmy sobie tutaj w różne kierunki poprowadzić ją, a to jako podsumowanie, a to jako prognozę. Nie wiem, która z tych wersji przeważy Zobaczymy na też kilka y, bieżących spraw. Y, mianowicie y, y, dużo się dzieje. Y, wszystkich drobiazgów nie sposób już y, ogarniać. Y, myślę, że bardziej teraz syntetyczne rozmowy mają sens i one się tym różnią od takich analiz y, y, zbiorczych, że po prostu dają bardziej żywy obraz. Pozwalają to komentować na bieżąco, a nie tylko jako zestawienie jakichś encyklopedycznych wydarzeń. I ta formuła myślę, że będzie teraz bardziej dominować. No bo jakoś tak się po, po tej przerwie takiej bardzo spokojnej, za co dziękuję opatrzności, że tak dała nam wytchnąć, no to ten tydzień da, daje nam posmak, że jednak natura ma swoje prawa i ta aktywność wraca do do bardzo um, energicznej y, aktywności, tak bym powiedział, w środku zimy. No bo zima niby wszyscy na nartach, ale tu się okazuje, że świat pomyka i to całkiem dziarsko do przodu, bo oprócz tych naszych dopustów bożych pod tytułem Morawieckiego i jego energii, a propos <śmiech> energii, to mamy też inne dopusty, które nam krążą nad głowami i to jakoś trudno się w tym wszystkim połapać, że o co tu kurde chodzi. No, specjaliści z branży mówią, proszę pana, pan się pomodli, ale, ale to nie jest moim zdaniem jedyne wyjście z sytuacji. Ja nie mówię, że ono jest nieprawidłowe, ale nie powinno być jedynym, tak mi się wydaje. Ale zwróć uwagę, jak od pierwszych godzin nowego roku, a może nawet już tydzień wcześniej pewne sprawy tutaj się zaczęły sygnalizować. Mnie się podoba, tak w cudzysłowie, mandat dla dzieci do 1500 zł za brak uprawnień w kierowaniu pojazdem niemechanicznym. Prawda? Czyli mówiąc po polsku, jak będzie jechało hulajnogą twoje dziecię, to tyle mu wlepimy, a ty zapłacisz. Tak jest, ale to dopiero od dziesiątego roku życia, ponieważ dzieci młodsze mogą jeździć bez uprawnień. Taka jest tutaj dyspenza. Dziesięciolatkowi no, nawet trudno, że tak powiem, wmówić, że ma i pełne zdolności postrzegania i związku przyczynowo skutkowego między tym, co on robi, a mandatem dla tatusia. Czyli tak zwaną zdolność do czynności prawnych? No znaczy nie, ja mówię oględnie, tak humanitarnie, że powyżej dziesiątego roku on rozumie, że jak, jak coś zrobi, to stary za to będzie musiał płacić bo dostanie mandat i wtedy dostanie on mandat na własny tyłek, ale wtedy to się idzie poskarżyć do szkolnego pedagoga, że tatuś go ukarał cieleśnie, co jest zabronione jeszcze wyższym mandatem. No i wtedy będzie konflikt rodzinny. No i właśnie dzieci już to powyżej 10 roku życia mniej więcej tam ogarniają. Już tak słyszą tam, co ja tam Jasiu powiedział Stasiowi nie? na przerwie a do dziesiątego roku życia jeszcze takich, takiego szerokiego oglądu prawnego nie mają. No więc mm. robią po, wszystko po swojemu. Ja wspominam drzewnie te, te moje lata dziecięce, kiedy wszystko było tak niewinne i można było skakać przez płoty i jeździć na nodze na rowerach i robić różne inne dziwne sztuki cyrkowe i jakoś nikt za to nie nie groziło, poza tym, że miałem zawsze pościerane kolana. No kiedyś to w ogóle różne rzeczy się robiło, bo y, przykładowo na moim podwórku była taka y, parterowa stołówka, gdzie wszyscy kilkulatkowie z podwórka musieli się znaleźć na tym dachu co najmniej raz dziennie, wychodząc po płocie i po drzewie na płaski y, y, y, dach i stamtąd sobie różne dyskusje prowadzą na szerokiej na szeroki widok podwórkowy. No i Teraz sobie wyobraź taką sytuację, ile tutaj funkcjonariuszy by się zleciało, żeby nas ratować, to znaczy nasze wnuki albo dzieci, tak? Yy, przede wszystkim to byli opiekunki społeczne, potem byłby by ta pielęgniarka środowiskowa z MOPS-u, potem byliby pedagodzy ze szkoły podstawowej, potem byłaby Straż Miejska, potem był... by też byłby. No i prokurator oczywiście, bo jest zagrożenie życia i zdrowia. Um, że to ktoś na, na ruinie budynku gospodarczego, który grozi zawalenie. Więc jeszcze byłaby powiatowi byłby na miejscu wezwany powiatowy inspektor budowlany, żeby wyraził swoją opinię, czy ta ruina rzeczywiście teraz grozi zawaleniem natychmiast, czy tak teoretycznie, że jeszcze dzisiaj można po niej skakać. Zwłaszcza osobom, tak powiem, o posturze do 70 kilogramów. To są tego typu prawne łamańce. Niestety w polskim ustawodawstwie one są już zgodnie z, z, tym, z tymi regulacjami unijnymi wprowadzone ja się tu troszeczkę śmieję i tak drwie z tego ale to jest operacyjna prawda, te wszystkie ustawy działają, więc realne zagrożenie istnieje A jeżeli chcesz to przetestować to zapraszam bo sam widziałem właśnie no, nie komplet tych funkcjonariuszy na miejscu, ale z tych wymienionych to kilku było <ślinicznie> W konkretnym przypadku przypominającym opis tak zwany no, rodzajowy, przed chwilą przytoczony. Więc to taka zagadka jest na bieżący sezon a propos wychowania twoich dzieci. Znaczy Teraz to już w ogóle nie wchodzi w grę, ten rodzaj zabawy, bo to wydaje się, że to była już brawura poza wszelkie granice bezpieczeństwa. Ci, którzy mieszkali na osiedlu, to mieli jeszcze wyjścia na dach na czwartym piętrze. Także to już było dla dzieci starszych, tak od dwunastu lat. że no nie podchodziły do krawędzi, ale yy, <śmiech> zdarzało się, prawda, że tam się yy, młode koleżanki opalały na kocu na dachu czteropiętrowego yy, bloku. No i to było właśnie najciekawsze, no, wiadomo. <głos> <głos> Ale, ma swoje prawa. Nie. Istotną sprawą jest, że jeżeli się porówna wypadkowość tamtych czasów i bieżących, to wydaje mi się, że było bardzo mało wypadków. Bardzo mało też było różnych incydentów związanych z, z kwestiami chorobowymi, chorób ciężkich, chorób psychicznych i tak dalej. Jakieś incydenty młodzieżowe ze sznurem, tego typu historie finalne już to były raz na 10 lat lub rzadziej. Natomiast proszę sobie przeanalizować kartoteki i informacje dotyczące i szpitali psychiatrycznych i incydentów właśnie ze skutkiem już finalnym. Także widać, że coś się dzieje w społeczeństwie i tamto, niby to byle jakie, to takie siermierzne wychowanie i ten styl życia i zabawy yy, dziecięcej, młodzieżowej, mimo wszystko nie przynosił takich wielkich ofiar, jak to się odbywa teraz, bo kiedyś ktoś się wywracał sto razy i nie miał połamanych kości, natomiast teraz raz się niefortunnie wywróci czy stanie i te kości niestety yy, się łamią. Także to jest związane i z dietą, i ze stylem wypoczynku, z używaniem sportu. Kiedyś każdy te kilka godzin biegał za piłką, jeździł na rowerze i to miało też swoje, wiadomo, zdrowotne konsekwencje, jak najbardziej pozytywne. Czy ty rozpocząłeś pierwszy rozdział ballady o covid tutaj? Wiesz co, ja nie wiem, bo y, jest kilka tematów, które są tutaj kuszące, mówię, między podsumowaniem a prognozą. Natomiast... Y, mnie tak nastroił ten mandat dla tych, dla tych kilkulatków, dziesięciolatków, 1500 złotych czy to aby nie jest ten punkt zwrotny w ogóle w konstrukcji społeczeństwa, że doszliśmy do, do pewnej granicy, do takiej eksplozji zderzacza Andronów, że to już bardziej się nie da, że to już jest koniec, kres kresów i teraz to już musi być jakieś odbicie od ściany. Miejmy taką nadzieję, bo jeżeli mówimy już o statystykach bieżących, to istotnie dramatycznie wzrosła liczba samobójstw, w szczególności wśród populacji ludzi młodych, co mnie osobiście przeraża. Ale no to jest osobny jakby temat, wielki rozdział martyrologii, tak bym powiedział, współczesnej. Która się rozgrywa tuż obok, za ścianą, współcześnie. Na co warto zwrócić uwagę, bo to jest palący problem społeczny także. Młodzi ludzie po prostu dramatycznie szybko kończą swój żywot. To ma reperkusje nie tylko w Gusie, ale długofalowo także w Zusie. Dlatego jest to kolejna przesłanka, żeby taki może temat założyć, jakim jest właśnie ten punkt zwrotny i to, że jesteśmy na prawdziwej, to już nie powiem wojnie, bo to źle może zabrzmi, ale to jest prawdziwa walka o nasze osoby, o nasze rodziny, nasze społeczności, które są dewastowane w najrozmaitszy sposób od finansowych, przez psychologiczne, medialne, kulturowe i tak dalej. Poprzez tą psychozę strachu i tworzenie takiego klimatu, w którym wszyscy mają podporządkować się poleceniom i oczekiwać na, na takie polecenia. Myślę, że nie. Pora już definitywnie zacząć rozporządzać własnym życiem, pośród tych wszystkich przeciwności, które nie będą lżejsze, a odwrotnie. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej wyrwiemy się z tego kieratu i to nie jest też powiedziane, że może być tylko gorzej. Ja tu bym postawił tezę odwrotną, że odwrotnie. Pewne rzeczy mogą, pewien szum, chłam, spam i tak dalej, ze względu na te wszystkie kryzysy, on może być przycięty do tego stopnia, że zostanie sam konkret i sama istota ważnych spraw. Czy ty wizualnie kojarzysz taki, taką prezentację z forum międzynarodowego biznesu pana Klausa Schwaba? Oni w 2020 roku opublikowali taką prezentację PowerPointa, która była umieszczona w internecie. Cały czas jest dostępna na temat prognoz co do rozwoju covid jak to będzie tam, jak należy sobie z nim radzić i tak dalej. I tam jeden z tych slajdów pokazuje e, z, z taką łączkę e, w Nowym Jorku z wieżowcami charakterystycznymi w tle. To są wieżowce Rockefellera i na tej łączce, w to nowiorczycy znają do, dobrze to miejsce. Tam przychodzi się na biegi, na lunch, na spotkania z dziewczynami, na wypalenie tam jednego jointa i tym podobne zabawy na świeżym powietrzu. Na tym zdjęciu ładnie oświetlonym i widać to wszystko, tam są ludzie na tym trawniku, bo taka pogoda jest wiosenna, jest przypis właśnie tej te, te myśli przewodniej. Instytucje państwa demokratycznego będą testowane na, na, na wytrzymałość, czyli will be tested until breaking point. Wszystkie instytucje państwa demokratycznego zostaną poddane testom na wytrzymałość. To ma głębokie przesłanie, czyli ludzie tacy beztrosko leżący sobie na łące tam spacerujący, w dużej aglomeracji, właściwie ikonie świata zachodniego, do tej pory Nowy Jork, był taką ikoną wiodącą nowego świata, to warto przypomnieć, że to ta, ta sceneria jest nieprzypadkowa. Ta sielanka, ta, ta wiosna, to słońce, ta radość będzie przetestowana aż do punktu złamania, do wytrzymałości, ile oni wytrzymają. I to mi zawsze przychodzi na myśl ten obrazek rodzajowy z tej prezentacji, kiedy mówisz o takich wydarzeniach. Nie bywała siła jakby prognostyczna, prawda? To wyobraźnia tych gości z Davos wręcz poraża. Ja nie chciałbym dalej tego rozwijać, tylko taki wątek zarzucam obrazkowy, abyś sobie ten obrazek bliżej jeszcze, bo tam, jest, tam są jeszcze inne symbole dosyć znaczące rodzajowe, które dużo, dużo mówią w tajemniczonym, ale idąc a repurs, taki reverse engineering, w drugą stronę można dojść do źródła. I to polecam. Także to taka, taka podpowiedź, jak można znaleźć plan, mając tylko symbole. Ta ścieżka obowiązuje zawsze w obie strony, yy, ponieważ Taka jest przypadłość tych gości, że oni uwielbiają otwartość, ale otwartość symboliczną. Przede wszystkim, chociaż niektóre rzeczy wykładają łopatologiczne, nie? bo te, te treści ilustracyjne, o których mówisz, były obrabiane w bardzo wielu prezentacjach w ostatnich miesiącach i przewinęły się u wielu znaczących osobistości, którzy nam tutaj konstruują nowe społeczeństwo. Nie jest to nic nowego. Wszystko jest zaczerpywane z tych samych źródeł. My o tym już tutaj mówiliśmy wielokrotnie. I, i też można by powiedzieć, że tytuł y, każdej z naszych audycji, on nie jest przypadkowy, nie jest też całkowicie abstrakcyjny. Boże za wyjątkiem Konstantynopolitańczyko i tak dalej, co się strasznie trudno wymawia bo poruszyliśmy tam bardzo wiele kwestii, natomiast e, proszę się do końca do tych tytułów nie m, przywiązywać, e, dlatego że e, proszę Państwa e, do każdej audycji jest kilka konkurencyjnych tytułów i one też są dobierane pod wpływem e, no, pewnej chwilowej emocji czy humoru, Także nie mogą być wszystkie tytuły, bo tytuł ma być z definicji krótki, zatem wybier, wybierany jest jakiś taki, który najbardziej nam w danej chwili pasuje. A Co jaki prawda, teraz nam pasuje na początku 2022? No właśnie, ja się chwilkę na tym będę zastanawiał teraz w toku tej e, audycji, natomiast przychodzi mi do głowy e, tytuł książki Frithiof Kapra, taki filozof, e, nie pamiętam, jakiej on był narodowości, chyba jakiejś skandynawskiej. Mianowicie był autorem dzieła Punkt Zwrotny. On miał na myśli zupełnie inny punkt i w innym czasie, dlatego że wiele razy Klub Rzymski wykorzystywał tego typu hasła do promocji zahamowania rozwoju. Kiedyś się tym interesowałem. Klub Rzymski działał tak bardzo intensywnie w latach 70. mówiąc, a to za dwa lata stopnią lodowce, za trzy lata skończy się ropa naftowa, to było znane. Za pięć lat to nas w ogóle tutaj mrowie ludzi yy, zadepcze, bo tak dużo będzie ludzi na, na świecie. Nic z tych rzeczy się nie zdarzyło, także okay. oni mają te swoje przywary globalistyczne. Hmm. Natomiast chętnie takie hasła wykorzystują. I ten jest właśnie tyle. punkt I... zwrotny bym proponował, bo jest to zupełnie inne znaczenie. Nie tyle się nie zdarzyło, co nie zdarzyło się od razu. My, my, my, dokonujesz klasycznego pomieszania horyzontów czasowych. To, że oni to malowali kilka dekad wstecz, 4-5 dekad do tyłu, to nie znaczy, że są anachroniczni, bo te wszystkie nazwiska, które wtedy były tam czynne, wszystkie co do jednego odegrały, kolosalną rolę w następujących dziesięcioleciach w polityce światowej na poważnych stanowiskach, prowadząc ogromne geopolityczne przemiany. Czyli goście stamtąd byli obecni przy wszystkich tych pokoleniowych przemianach, których doświadczamy. Mało tego, w ich... Mm, w propozycjach czy obserwacjach, książkach, publikacjach, artykułach prasowych wszędzie widać niebywałą moc profetyczną dotyczącą yy, bezpośredniej i trochę dalszej przyszłości. Oni tak jakby mieli specjalne okulary, widząc to, co się dzieje. Oni przepowiedzieli galopującą globalizację. Jednym z tych, mówisz o globalnym ociepleniu, które tam zostało de facto wypromowane pod tą nazwą, potem zmieniło nazwę na zmiany klimatu, doprowadzając do nieuchronnego porozumienia światowego klimatycznego w kilkunastu już odsłonach, co właśnie obserwujemy Wiemy, przecież to się wydarzyło. Mamy y, kryzys migracyjny wiele kryzysów migracyjnych na, na wielu kontynentach, w szczególności koncentrujących się na e, półkuli północnej na, wśród tych najbardziej uprzemysłowionych zamożnych krajów e, w, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Europie Zachodniej, gdzie trwa nawałnica wręcz nielegalnej migracji, na którą władze tak jakby no, nie znalazły jeszcze sposobu, jak temu zapobiec, a przecież cztery dekady temu wizjonerzy z Rzymu przecież już to namalowali, że niebawem no za jakieś 50-100 lat Europa i Ameryka będą zupełnie inaczej wyglądały. Nie będą białe, tylko będą szare albo brązowe. Oni to wszystko wyprorokowali. No jak to się z nimi nie zgadzać? Jak nie dostrzec tej, tej, tej ciągłości i logiki wydarzeń? A zwłaszcza nie, nie sprawdzić życiorysów. Gdzieś ludzie się obijali co oni powiedzieli, ja nie śmiem nawet cytować, na przykład Jacques'a Atali, który był do tej pory, jest jednym z najbardziej poważanych oficjeli Unii Europejskiej, bo na pewno ten odcinek by się po prostu nie ukazał, to znaczy, by szybko zniknął, więc polecam twoje osobistej dociekliwości, sprawdzenie, co on mówił na temat pandemii i szczepionek. Dwa takie hasła, które wygłosił jakieś dwie dekady wstecz profetycznie i które się właśnie sprawdzają. To ja bym tutaj zaznaczył, oczywiście nie sposób odmówić ci tutaj racji, bo tak rzeczywiście jest, a w dwóch czy trzech zdaniach nie można się też odnieść do, do całej działalności Klubu Rzymskiego i tych wszystkich aspektów. Ale można by jeszcze tutaj zaznaczyć dwa zjawiska. E, profetyzm, czyli przewidywanie od promocji lub połączenia jednego z drugim. E, I jeszcze można by go wzmocnić o kreację. Bo promocja promocją, ale kreacja i e, konstruowanie pewnych trendów, wzmacnianie tych, e, które nam wywołają samosprawdzającą się hipotezę, to też jest istotna sprawa, bo tam idą ogromne pieniądze na rozwój lub hamowanie pewnych procesów społecznych, gospodarczych czy, czy, czy kulturowych. No właśnie tutaj dotykasz spraw metafizyki słowa rodzajowego logos, które stanowi notabene wstęp do Pisma Świętego. Co to jest Logos? Jak mówi klasyk, to wszystko zależy od definicji czasownika jest. Co oznacza słowo jest? To jest odpowiedź klasyczna pana prezydenta byłego Stanów Zjednoczonych z notorycznymi kłopotkami, kłopotami, z rozporkiem tak się wymigał od odpowiedzi na pytanie czy miał stosunki z panią Lewiński czy nie miał bo wcześniej udzielił przed Senatem odpowiedzi odmownej no i on na to, na to udzielił takiej wymijającej odpowiedzi jako biegły prawnik to wszystko zależy od definicji czasownika jest, bo tam był użyty czas nieprzypadkowo ciągły cytuję, it depends on the definition what is, is. Taka właśnie surrealistyczna odpowiedź o głębokiej treści metafizycznej. Wszystko zależy od definicji, co jest naprawdę, co istnieje, co jest pierwotne, a co jest wtórne, co jest bytem pierwotnym, a co jest wtórnym. I na końcu takich dywagacji bardzo głębokich, filozoficznych, ja to skrócę, spłycę, powiem, że dojdziemy do definicji słowa logos. Co to jest logos? Znaczy po grecku słowo, ale nie tylko. Co istnieje naprawdę? Co jest pierwotne? Co jest prymarne? Czy prymarna jest idea, czyli duch, czy prymarna jest materia? I rozporkowy Bill Clinton, bardzo błyskotliwy facet pomimo wszystkich swoich przywar, doskonale to ogarniał i rozróżniał, posłużył się tym rozróżnieniem no, jako takim wykrętem prawnym, żeby pokazać Kozakiewicza swoim prześladowcom, co jest pierwsze, co jest ważniejsze co było najpierw, czy jajko, czy kura, tak? czy idea, myśl, czy twój, twój duch, czy materia. No to jest bardzo dobre pytanie na inny odcinek. Ja tylko dopowiem, że wbrew twoim ugruntowanym przekonaniom, wtłaczanym ci do łba, nie do głowy, do łba, przez od początku właściwie twojej skolaryzacji, yy, przez całe życie zawodowe, aż do grobowej deski, przez wszystkich umundurowanych przedstawicieli, od policjantów, przez duchownych i prokuratorów pośrednio, włączając i, i przedszkolanki yy, włącznie razem, być może z, z własną rodzoną matką. Wszyscy ci próbowali wtłoczyć, że jest odwrotnie niż naprawdę, a mianowicie, że materia jest bardziej realna od idei, a jest dokładnie odwrotnie i ci goście, którzy, ty, którzy tym cyrkiem rządzą, naprawdę realnie rządzą, wiedzą jaka jest kolejność i ją wykorzystują w sposób realny i materialny. To znaczy ich idee prezentowane przy otwartej kurtynie na masowej scenie przed miliardami ludzi odnoszą realny skutek materialny. To się odbywa w tej kolejności. Najpierw jest idea, powszechnie ugruntowana, wbita do łbów miliardom wiernych albo niewiernych i następnie ona się realizuje bez dużego oporu. Tak to się odbywa. To socjologowie wiedzą i potwierdzą. A Filozofowie i badacze pisma potrafią Ci znaleźć jeszcze głębsze pokłady i przyczyny, dlaczego tak jest. Tak realnie się dzieje. Goebbels to odkrył i stosował. Nie był pierwszym odkrywcą. On tylko odkrył jeden z pokładów tego prawidła. A ci rządziciele współcześni oczywiście nie są głupsi i potrafią jeszcze zagrać inne gamy i w innej skali tego samego tematu. Duch i idea jest pierwotna wobec materii i dlatego tak to grają. Przy otwartej kurtynie tutaj nic nie jest zagrane, nie jest ukryte, to wszystko jest jawne. Można to odczytać przy y, pogłębionych studiach, można to dostrzec, można to przeanalizować, to jest logiczne. Ale jakby tak, mówił pan, mi się kurde nie chce. Z tego powodu właśnie widać, dlaczego taka walka y, jest o kulturę, o słowo. Zawsze mi się kojarzy taki proces poznania języka i danego pojęcia. Kiedyś jak chodziłem do podstawówki, no to wiadomo ten zasób słów naukowych raczej był niewielki. Natomiast spotykając jakieś słowo sięgałem do, języka, do słownika języka wyrazów obcych, i tam kiedyś taki był zwyczaj, nie wiem jak to teraz jest w tych publikacjach internetowych, natomiast była wersja angielska, rosyjska, niemiecka i oczywiście łacińska. I ta wersja łacińska zawierała zazwyczaj najwięcej treści, ponieważ było to nieco inne pojęcie niż te nasze tutaj odpowiedniki współczesne i dzięki tą, tej ścieżce można było rozpoznać właściwą ideę zawartą w słowie. Natomiast rewolucja kulturowa zrywa te powiązania. Nie ma już nacisku na pochodzenie wyrazu, na pochodzenie tego pojęcia, z jakiej to społeczności, z jakimi było związane zwyczajami czy kulturami narodowymi. Próbuje się to przeciąć i dzięki temu następuje przemanewrowanie pojęć, które nie pozwalają już wtedy opisywać świata w jednakowy sposób. Spójny. Po prostu się go przemodelowuje, zmienia się zakres znaczeniowy słów. Dzięki temu zmienia się rzeczywistość, bo barany widzą co innego. Wieża Babel. Tak. Powiedz mi, kiedy wyrugowano nauczanie łaciny ostatecznie w wolnej Polsce naszej młodzieży. To był przedmiot dodatkowy, ale był w szkołach powszechnych jeszcze dostępnej łacinnicy całkiem niedawno jeszcze pokutowali w tych szkółkach. Myślę, Kiedy... że około 20 lat temu zniknęli ostatni, tak, yy, którzy mieli na około. Na przełomie, na przełomie wieków razem z wejściem do Unii Europejskiej łacina Poległa totalnie, to znaczy została wyrugowana jako przedmiot, który można w wersji dodatkowej jako język obcy, jakikolwiek poznać w polskiej szkole publicznej. I to był moment, jak ty mówisz, przełomu kulturowego, potężnego kroku naprzód rewolucji kulturowej, która do nas zawitała wcale nie ze wschodu, tylko przeciwnie, wbrew oczekiwaniom z zachodu, z Brukseli, zgodnie z dyrektywami unijnymi. To był milowy krok na uwstecznieniu e, świadomości tej, tej, tej, tej, tej oświaty powszechnej. Po prostu oderżnięto kawał, e, młodzież dostęp kawał e, z, z jej historii jej źródeł, skąd to się kurde wzięło, tych pojęć podstawowych. No już nie, nie bądźmy bardzo zarozumiali. Kilkuset chociażby tych e, fundamentalnych, które można z łaciny e, gruntownie poznać we wszystkich jej odmianach nowożytnych. Gdzie jest to źródło? Skąd ta cywilizacja e, nowożytna się wzięła? Na czym ona się posadowiła? Tak? No, bez tego przewodnika jesteś bezradny, bo to wszystko jest taka pulpa, miazga, bezkształtna, bez właściwego kierunku. A kiedy masz ten przewodnik, to te kilkaset pojęć podstawowych po prostu daje Ci nienaganny, bezbłędny drogowskaz wskazujący zawsze w tę samą stronę. On Ci pokaże kierunek. Niezależnie od tego, ile będzie huraganów, zawsze pokaże Ci północ. No, Taki cud, proszę Pana, i nagle znikło. Dlaczego? Ja nie jestem wcale y, t, takim no, niezłomnym orędownikiem jakiegoś średniowiecznego języka nauczanego rózgą na plecach y, biednych dziatek. Ale jeżeli ktoś chce poznać te rzeczy, dlaczego mu to zabierać? No właśnie. <śmiech> I to jest też znak czasów y, tej miałkości i pauperyzacji kultury. Y, ostatnio film taki głośny na Netflixie nie patrz w górę. Y, nie wszystkie komentarze, które się publicznie pojawiają, akcentują właściwe y, znaczenie i przesłanie tego filmu. Oczywiście jest to szydera ze społeczeństwa. Tam kometa jest wyłącznie pretekstem. Natomiast pokazuje, jak y, miałkie społeczeństwo jest i jak bardzo poddaje się tym wszystkim instrumentom manipulacji y, medialnej, y, które powoduje, że no, nie są w stanie sięgnąć do źródeł, nie są w stanie ze sobą nawet rozmawiać. No tak, no bo ktoś im te rozmowy uniemożliwia, skutecznie ich różniąc na najbardziej detaliczne tematy. Czy nosić tak zwaną maseczkę, czy nie? I dlaczego? Proszę pani, co pani tu robi? Dlaczego pani nie ma maseczki? Tak. kłócą się babiszony na targu o tyłkoblemy, cytując klasyka nowożytnego Zgadni Którego i w tłumaczeniu jakiej innej klasyczki. To, to dwa nazwiska się cisną na usta. Jeżeli w ogóle ogarniasz literaturę współczesną, zobaczymy, czy zgadniesz dwa nazwiska, które się z tym wiążą. Tył hmm. O czym on kurde gada? No widzisz. O tym Prawda? I, hmm. No, bo ten. Ty on czyta różne dziwne rzeczy. No, zgadza się. Zwłaszcza noblistów. Trzeba... od razu Trzeba... Trzeba... Ile temat mi się tutaj, ja ci jeszcze jedno dodam że tutaj akurat zacytowałem człowieka marksistę a ja marksizmu organicznie nie znoszę z powodu doświadczeń życiowych ale widzisz ja wrogów czytam i rozumiem znaczy przynajmniej staram się tak skąd oni przychodzą i dokąd zmierzają a jeżeli tego nie wiesz, gdzie stoisz, skąd przyszedłeś i nie wiesz, dokąd idziesz, to właściwie co ty wiesz, kochany? Jesteś bezbronny i bezradny. Właśnie dużo tutaj mamy tematów towarzyszących i dygresyjnych. Od razu z tym mi się kojarzy weryfikacja tych informacji, które, w których jesteśmy zanurzeni właściwie, bo Mamy teraz taką masę rzeczy e, wartościowych i tysiąc razy więcej niewartościowych. Mhm. Jest mnóstwo tematów, które, na których ujawnienie czekaliśmy po 50, 70 czy 100 lat i to się rzeczywiście co jakiś czas zdarza. To w, w Twoich e, sobotnich biuletynach summa summarum jest do rozczytania. W, e, najczęściej pośród wywiadów i prezentacji materiałów które się y, ujawniają y, na rzecz opinii publicznej do y, dostępu pełnego. Także mamy coraz więcej tego typu spraw, które nam definitywnie ustalają wersję wydarzeń wsteczną, którą kiedyś podejrzewaliśmy, y, którą prognozowaliśmy, że to może być jedna z wersji najbardziej prawdopodobna lub warunkowo z jakąś inną związana. Teraz coraz więcej tego typu wydarzeń z przeszłości jest już ustalonych, ale czy ktoś się nad tym pochyla? No, Można by powiedzieć, to przenika jak mgła przez firankę. W ogóle nie ma śladu, nie ma, nie ma odniesienia. Te rzeczy są przykrywane od razu setką następnych byle jakich informacji, które mają zaciemnić ten moment prawdy, który się wy, wypsnął z archiwów takich czy innych wywiadów, czy y, państwowych y, powiedzmy kwarent, y, To jest coraz częściej widoczne, że jeżeli y, pewna informacja jest y, dosyć dobrze udokumentowana, to natychmiast pojawia się szereg dezinformacji, które bagatelizują to albo mówią, że to w ogóle nie ma już teraz znaczenia, co było tam 50-70 lat temu, ale to się okazuje, że pewna ścieżka historii była prawdziwa cała, od A do Z. No, ona się normalizuje po prostu. Na, na poboczu drogi. W takim, no, niezbyt dobrym oświetleniu. Oni to wystawiają. To się normalizuje. Przykrywają od razu to kakafonią różnych innych rzeczy. Ale przecież to jest wiadome i teraz każdy ci powie, ale panie, myśmy to już, my to wiemy. To co to jest nowego? Pana tym trąpisz od 20 lat, a my to już wiemy. To co się pan tak denerwujesz? Co się pan tak jeżysz, kurde, i podniecasz tutaj, że to było pańskie odkrycie? My to już wiemy. Rozumiesz? Siłę tego aparatu to jest przewrotne i bezczelne, ale tak to działa. Jest, czekaliśmy 20 lat na ujawnienie prawdy jakiegoś wielkiego skandalu, tak? Ten skandal już dawno przebrzmia, bo pies kulawą nogą się tym nie interesuje. Teraz na 37 stronie publikujemy tutaj szeroki artykuł omawiający wszystkie kulisy, wszystkie fakty i to jest prawda, zobaczcie tego, ale na 37 stronie nikt tego nie czyta. Ale myśmy to ujawnili, proszę pana, i wszyscy to już teraz wiedzą. Można to znaleźć. A na pierwszej stronie... Puszczamy im zająca, którego trzeba gonić. O, Toda pokazał cecki. Panie, jakie nowiny. Tutaj patrzymy, co się dzieje. O, podsłuchy są. Tak, Kaczyński podsłuchuje swoich koalicjantów. Własnych przydupasów podsłuchuje. Jak tu się tym nie zająć, prawda? Giertyk tam na scenie udziela wywiadów. No tym musimy się zająć. Kto kogo podsłuchuje, za ile? Prawda? A te skandale sprzed 20 lat, proszę Pana, to, to przecież to pies z nogą nie dojdzie do 37. strony. <grafię> no. no właśnie, to wymieniłeś tutaj dwóch bohaterów, którzy się przewinęli również i w Times of Israel, a później w Israel się przewinęło, tak, przewinęli się i to nie oni jedni, dlatego... Tamten temat jest dosyć często poruszany, bo chodzi w końcu o technologię krajową tamtejszą. Zatem ich nieuprawniona użycie nieuprawnione, to, to w ogóle niedopuszczalna jest sprawa. Absolutnie, Absolutnie. Jest wszystko certyfikowane i tak dalej, za pozwoleniem. My to potępiamy jako rząd, była prywatna firma. Myśmy co prawda to założyli, ale wie pan, to z, z, nie odpowiadamy za działania zarządu prywatnej spółki, tak? W końcu departament stanu dał im wilczy bilet i ich uciął miesiąc temu przed świętami ze wszystkich zamówień rządowych, także my się temu absolutnie sprzeciwiamy, bo nasz najważniejszy sojusznik w Waszyngtonie. Odciąć wszystkie kontrakty. Właściwie to firma już splajtowała, proszę Pana. Tak, taka prywatna wiadomość między nami. <głosy> już chyba nawet, nawet na giełdzie nie jest notowana, wie Pan. O co Panu chodzi? A to, że Giertycha ktoś podsłuchiwał. No, no ktoś podsłuchiwał, tak. Wiadomo kto. Wiadomo kto zapłacił, tak. Ale wie Pan co? To nie był minister. Na no. W przelewie podpisał się wiceminister sprawiedliwości, nowy na rybek, u ziobry. Także właśnie na ziobry nie możemy ustrzelić, bo to nie on. No, także widać, że te, te takie gierki towarzyskie są widoczne także na innych arenach medialnych, nawet w samym Izraelu. Ale jeszcze wracając do tego głównego nurtu. Tej, tego wątku, tego natłoku informacji i tak dalej. Z jednej strony możliwość, niesamowita możliwość poznania prawdy, bo ilość wiadomości i literackich, i fachowych, rzemieślniczych, naukowych, najrozmaitszych, no jest po prostu pełna. Jeżeli ktoś się kiedyś interesował tematem nanotechnologii używanej w płynach ustrojowych ludzkich, czyli Najczęściej w krwi na poziomie powiedzmy 2012-2013 roku reklamowały się firmy, które oferowały nanoroboty, które są wielkości czerwonych krwinek i mogą działać w ich obszarze i na w tej skali, dozując różne substancje medyczne do tego. To wydawałoby się, a, teoria spiskowa i tak dalej. To są rzeczy, to są dokumentacje produktowe, które są dostępne w internecie, w różnych witrynach naukowych, w rejestracji patentów, dzieł naukowych, publikacji i tak dalej, i tak dalej. Dla chcącego nic trudnego, można sobie to, to odszukać, można sobie to przetłumaczyć. Te tłumacze teraz automatyczne dosyć dobrze działają także. Główna treść natychmiast może być przefiltrowana, a mimo to mało kto robi takie, takie poszukiwania i sprawdza te informacje. Większość osób podąża za nurtem wiadomości takich spauperyzowanych, bym powiedział. Najbiedniejszych, najbardziej okrojonych, zmodyfikowanych wprost genetycznie. Czyli podsumujmy to Twoje zeznanie, bo to jest wiadomość bardzo istotna. 10 lat temu było w komercjalnym e, obrocie e, dostępne nanoboty, tak. czyli sprzęt e, elektroniczny, biologiczny, różny, bo to były sprzęty e, te, technologiczne, czyste, były e, roboty... E, b, hybrydowe, czyli elektroniczno-biologiczne i były czysto biologiczne roboty, które teraz w przestrzeni, że tak powiem, komercyjnej świecą triumfy, były dostępne, można to było kupić, nabyć, zastosować, 10 lat temu, o wymiarach rzędu... Z... Czerwonej krwinki. No to jest tam ile, to są ułamki mikrona, czyli to 100 nanometrów tego rzędu, tak? Coś koło tego, tak. tak. No i, i powiem Ci tak między nami taką tajemnicę zdradzę, bo przecież nikt tego nie podsłuchuje. <śmiech> przez, przez, przez 10 <śmiech> lat zeszliśmy od rząd, co najmniej od wielkości w dół, czyli do około 7 nanometrów, to oczywiście strzela w kulą w płot, bo 7 nanometrów to jest ta środkowa, czyli mediana produkcji układów półprzewodnikowych, którą toczy się teraz zacięty bój między... Hongkongiem, czyli Chinami, Tajwanem i Ameryką, resztą świata, kto będzie w najbliższej dekadzie tą największą foundry of the world, czyli tym producentem układów półprzewodnikowych na zamówienie, na zlecenie w miliardach sztuk. Stąd się bierze ten głód półprzewodników, który teraz jest tam w, o, obecny na wszystkich rynkach yy, w oczekiwaniu na zmiany systemowe, na wojnę o Tajwan i tak dalej. 7 nanometrów to jest ta granica technologiczna między high-tech i low-tech. 7 nanometrów, czyli układy scalone o tym wymiarze, o tym module, to jest granica yy, tej techniki zaawansowanej, której Amerykanie nie sprzedadzą nikomu bez specjalnych pozwoleń, bo jest ona albo tam kontrolowana przez Kokom, czy tam inne jego nowe wersje, albo przez tajne umowy, prawda, technologiczne, yy, a powyżej, czyli większe rozmiary, po prostu są tłuczone w miliardach sztuk na kontynencie chińskim i na Tajwanie. No i o to idzie walka. Jak dalece ta technologia półprzewodnikowa się posunęła, gdzie jest techniczna granica dalszej optymalizacji upakowania tych układów scalonych? To jest bardzo dobre pytanie. No bo fachowcy, których ja tam ostatnio postudiowałem, mówią, że ona się dramatycznie posunęła ostatnio już nawet nie o rząd wielkości w dół, nie w górę, a może nawet o dwa rządy wielkości. Dlaczego? Rzędy, nie rządy. Dwa rzędy wielkości. Dlaczego? No bo... <śmiech> Naukowcy z uniwersytetu w Lejdzie i gdzieś tam w, w, w, u Amerykanów w, w Massachusetts Institute of Technology odkryli, że można tutaj przy użyciu kwantów światła, czyli optoelektroniki, stworzyć układy bardziej upakowane, ale nie tylko w, w przestrzeni dwuwymiarowej, ale trzy, trójwymiarowej, czyli piętrowo. Będziemy pakować teraz te tranzystory piętrowo i już znamy patenty, które zostały właśnie ujawnione, firm, które oferują tego rodzaju rozwiązania. Czyli, że te 7 nanometrów tak naprawdę, no to, to nie jest żadna granica, bo już dawno pękła, nie wiadomo dokładnie kiedy, ale no to jest chyba ta zasada świętej dekady, której nie pokazują co się dzieje, tak, wstecz. Czyli tak mniej więcej 10 lat temu. Ktoś już to dawno opracował i produkuje tego typu układy tajne, których tam jest nie tyle na centymetrze kwadratowym, tylko 100 razy więcej po prostu. Czyli mają, no ile? No co najmniej 100 razy większą moc obliczeniową. Czyli, że te twoje kody, które tam masz na tych swoich kryptowalutach, które są nie do złamania w, w, no, no w świetle obecnej techniki obliczeniowej. Powiedzmy sobie przez 100 lat. Załóżmy, superkomputer gdzieś tam zainstalowany w Japonii wedle obliczeń z grudnia ubiegłego roku musiałby łamać te szyfry przez 100 lat. No ale ten nowy superkomputer chiński, który Tian coś tam się nazywa, to on jest 10, a może nawet 100 razy szybszy, to, to, to już to skraca te 100 lat do jednego roku, ale jak to, to prze, prze, prześwietlimy przez to sita 7 nanometrów upakowanych poziomu piętrowo, to się może okazać, że no to kolejne dwa rzędy wielkości zdejmiemy. Czyli jeżeli ktoś chce twój portfel rozwalić, ten, który jest gwarantowany na 100 lat obliczeń superkomputera, to się może okazać, że już teraz no to można go rozwalić w miesiąc, a może dwa tygodnie. Przy użyciu no dającego się zakupić za realne pieniądze sprzętu. No realne pieniądze mam na myśli 10, 20 tysięcy, przepraszam, milionów dolarów. Nie wiadomo jak długo dolar przetrwa, ale na razie taki sprzęt daje się, tak powiem, kupić, tak? No Ty mówisz o inflacji, tak, że jest bolesna dla odbiorców gazu. Ale spojrzyj na inflację w świecie cyfrowym. Co tu się, kurde, na naszych oczach dzieje? Ja Tutaj ci, ja, to jest dopiero... Ja się mówię o, o Meksyku z, z, z ostatniego miesiąca wakacyjnego, tego świątecznego. It's the most wonderful time of the year. <śmiech> no. <śmiech> Jeszcze dopowiedzieć do, do chciałem do komputerów, bo y, czytuję Suma Sumorum od, od lat. Y, była seria m, odcinków na temat superkomputerów i walki, jaka się odbywa między Chinami i Stanami w tym zakresie i że jest to de facto walka o wszystko, czyli o wygranie przyszłej konfrontacji wojennej. Wynika z tego, ni mniej, ni więcej, że kto będzie miał większe moce obliczeniowe, będzie w stanie przewidzieć wszystkie ruchy wroga, wszystko zaprojektować, zaprogramować, wyznaczyć trajektorię i zutylizować. Przeciwnika oczywiście. Tak jest, oczywiście przeciwnika oczywiście. Ale czy ty... nie, nie bioodpady, jakieś śmieci i tak dalej, które są coraz droższe? we wszystkich miejscowościach, ale y, chodzi o to, że teraz y, to jest kolejna przesłanka, która no, jednak delikatnie łagodzi symptomy wojenne y, w globalnej potyczce, że tam będzie chodzić o nieco inne historie. To jest poniekąd pocieszające, dlatego że ja bym wolał, żeby to się rozgrywało w wirtualnym świecie. Niech sobie tam ci operatorzy stosują swoje gry wojenne i w pewnym momencie się okazuje, że która ze stron pokonuje drugą, no to wtedy wszyscy wiedzą, no sorry winę tu, nie damy rady, nasze zabawki są zbyt słabe. Wydaje mi się, że to może zmierzać w tym kierunku, nie w całej rozciągłości oczywiście, ale ostatecznie. Czyli przychylasz się do zdania Władimira Putina, który to w ubiegłym roku zaprorokował, że kraj, który posiądzie przewagę w sztucznej inteligencji po prostu będzie dominował na świecie. Czyli będzie globalnym dominatorem. Czyli nie będzie żadnych Stanów Zjednoczonych, które tu narzucają swoją wolę, tylko będzie po prostu kraj, który ma najszybszą sztuczną inteligencję. No i wyszło, wyszła z ciebie reakcyjna świnia, za przeproszeniem. No, ja się obawiam, że bardzo często ja się tutaj w system nie wpasowuję. To też mam najrozmaitsze problemy komputerowo tutaj sygnałowe i, i to też yy, nam się przytrafia, ale nie wiem, teraz zastanawiam się jak te punkty społeczne nadrobić, bo znowu powiedziałem coś takiego, jak coś mi raz, to sam się czy sprzed i tak dalej. Wyszedł z siebie ruski agent, bo powiedziałeś to co wszyscy wiedzą, że e, te, te, te, trzecią wojnę światową wygra sztuczna inteligencja. No ale to mówią też inni, dlatego ja bym się tak do tego Putina nie przylepiał. On to tylko y, powtarza z naciskiem. Natomiast A, inni tego. No tak, to rozumiem, że naciska na nas mocno. Naciska, skrót, on naciska. Gazowo nas przyciska i elektry elektrycznie. Nie. I elektronicznie także, jak widać tutaj. No bo lepiej niż chciałem stałem, nacisnąć kogoś gazem. jakie to humanitarne jest. Gazują nas, pałują, kurde. Czyli tak jak za dawnych czasów. Jak za dawnych czasów. No to, że Fortuna kołem się toczy i tutaj podtrzymuję ten punkt zwrotny, bez względu na konotację z klubem rzymskim, bo tam o coś innego chodziło, to jednak uważam, że coraz większa ilość ludzi jednak widzi, że osobiste doświadczenie nie zgadza się z medialną narracją oficjalnego nurtu i że nijak nie da się powiedzieć, że młotkiem w palec uderzywszy nie będzie bolało. Na pewno człowiek zapomni o dotychczasowych dolegliwościach, przynajmniej na chwilę. Czyli bolesny dysonans poznawczy. Tak. No. Każdy drywal ci to potwierdzi, tak? Tak, no to, to widzi pan, no praktyka jednak ma swoje prawa. A tak powiedz mi, czego się najbardziej obawiasz w najbliższym, tak powiem, tym sezonie wiosennym, żeby za daleko nie wybiegać w przyszłość, Żeby za daleko nie? No to może tak taki szkic, szkic wydarzeń. To, co nam najbardziej tutaj może doskwierać, to zdecydowanie ceny mediów i energii. To jest coś, co jeszcze nie tylko, że może być drogie, to może być jeszcze w trudnej dostępności. Póki co to się nie skończy, ale jeżeli chodzi o prąd, to te rzeczy rozgrywają się dosyć szybko i, i widać, że są sprytnie skonstruowane rynkowo, bo jest założony szereg mechanizmów, które się wzajemnie wspierają, które kreują kryzys które oczywiście zmierza między innymi przez rejestrację przez Urząd Dozoru Niemiecki Nord Stream 2. Ale to nie jest jedyna sprawa, bo to jest jednocześnie wsparcie nowego ładu samochodów elektrycznych, redukcji CO2, ograniczenia podróżowania i tych wszystkich szalbierstw z Davos, które mają sprawić, że Klaus z kolegami będzie miał y, y, wszystko, a my nie będziemy mieć mniej więcej nic. To tak w skrócie. Natomiast y, jak y, zwykle ekologia ma być w tym wszystkim najważniejsza. O! I to jest bardzo dobry moment na krótką przerwę. Ja po krótkiej przerwie, nie przerywając snu, rozumiem, że dostępność mediów to nie miałeś na myśli TVN-u i gazety nie, w nie, Polsce. Nie, nie, nie. Nie, Nie, to mediów... W energetycznych mówię o surowcach do produkcji i o uwarunkowaniu działalności gospodarczej. No ale media, no to wiesz, one są bardzo energetyczne, zwłaszcza jeżeli mówimy o ustawie Lex TVN, prawda, to bardzo energetyczne tutaj trzęsienia były na linii Warszawa-Waszyngton ostatnio. O, były, były do... oczywiście. Wiesz, tuda, i... aż się otrząsnął, nie zdążył, już, tak powiem, się rozjechać na nartach, a tu już pff, weto, to znaczy no, skierowanie po prostu bęskami wprost z powrotem kuksańcem do okrągłego budynku na wiejskiej. Co żeście tu wypiścili, Ja nawet to przy Łemskiej nie mogę pokazać tego łamańca. Wy to... Nie chcę, ale muszę. Poprawcie, poprawcie te kleksy, no. No Duda się bardzo ładnie zachował w sensie dyplomatycznym. Stanął na wysokości, bo mógł pójść na unik, mógł przekazać przez swojego ministra. Będąc na wyjeździe na nartach, przecież wiadomo, że Adrian lubi jeździć, żeby powiedział, słuchaj, załat mi te sprawy, prześlij to do Przyłębskiej, bo tutaj, tutaj jest taki paszerz, że nie mogę go podpisać. A on nie. On urzędując na pięknym fotelu, w pięknym budynku powiedział, no czegoś takiego ja nie mogę podpisać, zwracam to bez podpisu do ponownego rozpatrzenia. Tak między nami to co to znaczy? co żeście tu kurde, wysmażyli? Przez tego się nie da po prostu nikomu pokazać. No. No jak w większości tych, tych produktów, które powstają od wieczora do poranka i no, ale, nas tutaj. Ale Anrześ tutaj... się zachował międzynarodowo, także wiesz, no. Ukłonił no, się Bidenowi, wytarało. dokładnie, tak. Wytarało. I tej diasporze znanego pochodzenia, tak. No. no. Jest konsekwentny i to trzeba docenić, no bo nie zawsze mieliśmy konsekwentnych prezydentów. No nie zawsze. Chociaż powiem ci ten temat, tych polskich tutaj działań, jest mi mniej znany, bo, bo jak pamiętasz, nie oglądam w ogóle żadnych programów telewizyjnych i nie słucham żadnych kanałów radiowych. Nawet rano przy, przy śniadaniu, po prostu po. No, w dłuższym odcinku życia słuchania tego stwierdziłem, że już więcej nie dam rady. Nie dam rady i muszę z tym skończyć. To było moje postanowienie pewnego razu i tak też tego się trzymam. Jadąc samochodem y, słucham sobie muzyki. Y, notabene tam pod ostatnią audycją kilka obrazków muzycznych umieściłem, które w jakiś sposób wyrażam moje podejście do świąt. Widzę, że ta oglądalność też tam wzrasta, co jest dla mnie bardzo miłe i Zoro co prawda twierdzi, że się tym nie przejmuje, ale ja myślę, że jednak jeżeli jesteśmy w stanie komuś przekazać albo odrobinę dobrej zabawy, albo pewnego materiału do przemyślenia, to dlaczegożby tego nie zrobić? I ja to robię chętnie, chociaż jest to duże wyzwanie. Jak zawsze się z Tobą, Zoro, tutaj przygotowuję i wyobrażam sobie, ile my tam możemy potrącić dygresji, o których niewiele wiem, no to od razu mnie blady, strach ogarnia i trema, jak przed wyjściem z wierszykiem na scenę. Natomiast wydaje mi się, że można szereg tematów powiązać ze sobą i to, to się dosyć nawet udaje, jeżeli chodzi o moją stronę, bo zoro o twoją to nie ma żadnej wątpliwości. Ktoś, kto zawodowo podchodzi do takich rzeczy ze względu na historię, ekonomię, e, politykoznawstwo i tak dalej, no to ma olbrzymią wiedzę, wiadomo, bo obserwując ten świat przez, przez tyle lat, no to to wszystko zaczyna się porządkować, jeżeli jest jeszcze usystematyzowane przez solidnie dobraną lekturę, no to wiadomo, że to jest duże dzieło. Ja co jakiś czas polecam publikację Suma summarum wraz z czytanką. Około 150 linków tygodniowo plus najczęściej bardzo ciekawy wywiad lub przedruki różnych tam archiwów i, i ujawnionych informacji ze świata o niebagatelnym znaczeniu. Także y, gromadząc te rzeczy przez lata można sobie y, obejrzeć obejrzeć te losy wszystkich tych wydarzeń, y, tych osób y, na poziomie krajowym i lokalnym, y, ale także naukowym, kulturowym i cywilizacyjnym, ponieważ szereg rzeczy, które są umieszczone w tej publikacji nie jest do znalezienia w żadnym innym miejscu, jeżeli się tego nie robi na, po, na bieżąco i jeżeli się tego nie gromadzi, ponieważ szereg z tych spraw podlegają po prostu takiej informacyjnej erozji, są tropione i usuwane. Zatem mając taki materiał z wielu lat, no to jest potężna ilość wiedzy, którą można dla potomności przekazać i prześledzić sobie. A jakżeż te, te ostatnie dziesięć ponad lat przebiegały? Jak w ogóle do tego doszło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy? I czy to się tak z dnia na dzień wszystko zerwało z choinki, czy nie? Bo raczej wychodzi na to, że nie był to przypadek. No tak, ja dziękuję za laurkę. Moje założenie jest pragmatyczne, bo ja jestem zainteresowany, w którą stronę to zmierza, po to, żeby się jakoś tam obronić, prawda, przed ewentualnymi złymi skutkami, bo specjalnie dobrych nie oczekuję, zbawiennych, które nam tutaj reklamują, więc oczekuję raczej tych gorszych, o których nam nie mówią, no i jakoś tak się składa, że zazwyczaj realizują się te gorsze, a czasem jeszcze gorsze, których jeszcze nikt nie dostrzegł, tak, więc no, jesteśmy tak, takimi e, niemodnymi, no, ale koniecznymi e, pracownikami służb, że tak powiem, asenizacji, bo to tak jak krzyżówka między saperem a... E, e, Szambiarze. No to jest właśnie, to jest doborem słów na tym etapie. Jesteśmy w śmietniku i staramy się w tych śmieciach znaleźć coś wartościowego, co nam powie, co się tak naprawdę dzieje, tak? E, a taplamy się przy tym w błocie. No, bądźmy szczerzy, w gnojówce tej nawalanki nieustannej. No bo jeżeli próbujemy coś tam wyrwać z tego śmietnika, to zaraz wylewają nam na głowę beczki pomyj, tak? Jak śmiesz, czego tu szukasz? Prawda? I tak dalej. I próbują nas tu przy okazji jeszcze aresztować. Jak się nie uda ostracyzm, to może nam jakąś naganę walić albo coś, coś gorszego. No bo chociażby Więc... mandat za brak karty rowerowej. Prawda? No to rozumiesz ten nastrój, to właśnie tak się odbywa. No to nie jest, estetycznie to nie jest zbyt zachęcające, ale intelektualnie to jest rozrywka pierwszej wody, bo przesiawszy te smrody, brudy z tej gnojówki, no można znaleźć prawdziwe, realne klejnoty wiedzy. Ja już nie mówię o tych takich, koniecznie tych rynkowych wartościach, chociaż to idzie w parze, no bo... Mój ty Boże, przecież analiza sytuacji rynkowej to, to jest królowa wszystkich nauk. Gdzie są pieniądze? Gdzie pieniądze są za lasno? kto je ukradł, tak? No, to jest właśnie taki, taki dziki sport, czyli zapasy... Stoimy w mule po kolana, z podkasanymi spodniami, z takimi sitami, cedzimy to błoto, ten szlam, Wyciągając tamtą nugatę różnego typu. Ale kulturalnie staramy się to robić, bo przecież zamysł tak. jest nie taki, żeby się utaplać, tylko cel jest, no żeby wyciągnąć tego gema, tak? tego nugata, tego no cokolwiek nadającego się do dalszej obróbki albo sprzedaży, więc zasadniczo jest to godne polecenia, ale czy metodyka jest, że tak powiem, smaczna, to tego bym niekoniecznie powiedział, ale cóż, no taka no, robota, no. sam rozumiem. Czas, no. Czasem nas tu troszkę poniesie, bo wiadomo, że też czas jest nerwowy, okoliczności też niezbyt uspokajające. Niemniej jednak, dopóki nas nie zdjęli z anteny, to chyba jest w, w ramach Tolerance. Mówimy takimi zawiłymi, kurde, kalamburami, że tego nikt nie rozumie, no. Ale... Więc... Proszę, proszę. Nikomu to nie zagraża, no panie, to jakichś dwóch leśnych dziadków, tak jak ci, ci tam... W Muppet Show. pamiętasz? Tych dwóch na galerii? Tak, oczywiście, tych dwóch na, na tym, na, na balkoniku. Oni zawsze ze sobą dyskutowali i tak najpierw się śmiali z tego, a potem się z tego nie zgadzali, bo jeden miał jedną opinię, a drugi przeciwstawną. To tak właśnie my, my, takie dwa leśne dziadki, sobie tutaj dyskutujemy. Muppet Show, nikt nic nie wie, nie rozumieli tego. No właśnie. No, Notabene trzeba uważać na to, co się mówi, bo, bo nie wiem, co to za czasy są, ale różne ochryki, różnych rzeczy słuchają. Ostatnio sobie żartowałem na temat kuligu, co rwie. Jeszcze tam powiedziałem na temat innych dolegliwości związanych z rwaniem. No i tak też dziwnym trafem korzonki mnie złapały, co na szczęście udało się szybko zażegnać, bo, bo jeszcze dzisiaj rano nie było pewne, czy uda mi się zasiąść za mikrofonem i, i doprowadzić do tej audycji, ale różnych metod tutaj y, y, użyłem, które no szkoda by mi było opuścić, szczerze powiedziawszy, y, bo wiadomo, czas jest gorący i te terminy jak przelecą, to potem ciężko się wbić. Natomiast y, rzeczywiście te znaki czasów, że pewne jakby koincydencje, jak to się teraz mawia, zachodzą w coraz gęstszej korelacji ze sobą, no to, to jest rzeczywiście dziwne. Przykładowo te dwa weekendy twoje w pracy ostatnio, czyli widać, że nie będzie łatwo tego roku. Będzie nas robota tutaj gniotła, będziemy musieli się sprężać. Rywa wasza naćno, no, Właśnie. Rwie mnie kulsza, no. Nie odpuszcz Ale... Nie odpuszcza, ale kurczę, bladem mm, zmogłem się i prze, udało się to przewalczyć w około 8 godzin. Także jestem tutaj i powinna się audycja ukazać jutro, yy, tak jak zwykle. Yy, co jeszcze z tą, z tą początkową fazą roku, który nas tutaj delikatnie zaskakuje, głównie te, te, mówię, te mandaty, nowe łady, podatki, yy, wszystkie te historie, które widać, jest taki moment, kiedy kotara, ta zasłona opada i wtedy cała ta wstrętna dekoracja i to, co za, za kurtyną yy, zostaje na scenie, i zaczyna to być widoczne. Myślę, że wszyscy powolutku zaczynają rozumieć, co się znaczy, co, co się tutaj z tego y, y, klaruje, i jak to się układa. Nasi słuchacze, jeżeli y, są z nami od dosyć dawna, y, bo tak na to wychodzi, że ich przybywa, a nie ubywa, więc rozumieją to doskonale, o czym tu się mówi y, y, i także te sprawy, które poruszamy wydające się w odległe, tak się składa, że w, w niedługim czasie kolejne symptomy potwierdzają te nasze przewidywania, ponieważ one nie są wyciągnięte, że tak powiem teraz, z kapelusza, lecz konstruowane w takich właśnie systematycznych analizach, które od wielu, wielu lat się prowadzi i, i pewne rzeczy po prostu tak się układają, że one nie mogą wyglądać inaczej niż my o nich tutaj mówimy. Ile jutro podniesie stopy procentowe nasz naczelnik, prezes jaśnie panujący Glapiński? 25. Ja tak? cię przepraszam. To tyle, tyle procentów na podniesienie. Tyle, od... no, tyle będzie wynosić, to parę czyli, czyli to ile Twoim zdaniem punktów bazowych? 50? 100? Nie, nie pamiętam, chyba 50 podniósł. No to było 50. dzisiaj po południu, ale ja wtedy właśnie walczyłem z tym, z, z korzonkami walczyłem, więc nie przeczytałem tego. Nie Czyli wiem, 50 bo... zgodnie z prognozami podniósł do 2,25, tak? To 2,25 jest finalnie. Jest na dzień y, y, pański 4 stycznia 2022. Tak? Zgadza się? No, skoro tak mówisz, to tak pewnie jest. No, ja tylko obserwuję. Znaki wskazywały, że kolejna podwyżka będzie symboliczna, czyli 50 punktów bazowych jest pewne, a być może lepiej, ale to niewiele zmieni. To no nie na, będzie koniec podwyżek. Na najniższym stopniu się skończyło, bo w lutym czeka Adama reelekcja na tym tronie, więc musi uważać. Tak jest, ma wszystkie siły za sobą, ale to wiadomość dnia z tej, z tej półki to wcale nie pochodzi z NBP-u, ale z nieopodal, czyli z nieodległego Ministerstwa Finansów na Świętokrzyskiej. Minister Finansów powiedział szczerze, że wprawdzie myśmy tam ostatnio różne, tam ściemniali, opowiadali różne bajdoły dla głupoli, ale teraz już mamy jasność, że inflacja na razie nie wygasa. <śmiech> w listopadzie miała wygasnąć już w grudniu. W grudniu się okazało, że jeszcze nie wiadomo, ale, ale jest wygasająca i w pierwszym kwartale na pewno. No ale 4 stycznia okazało się, że nie wygasa i na pewno nie wygaśnie w pierwszym kwartale. A być może nawet w drugim nie wygaśnie, bo jej szczyt wypadnie na maj. To jest prognoza. Dodam ci jeszcze, żebyśmy tak już zapieczętowali daty. Tak na, na sztywno przyspawali koła do torów. Gdzie stoimy? Na trajku. 4 stycznia, początek roku dopiero, otwieramy nowe bilanse i minister finansów już teraz wie, bo w grudniu nie wiedział, przygotowywał się do świąt, nic nie wiedział, co się dzieje. Minęło dwa tygodnie i już wie, no, że inflacja się tak rozhulała, że do połowy roku będzie pędziła. I szczyt, oczekujemy szczytowanie dopiero w maju. Ja bym Ale jeszcze w maju nie jeszcze, bo jeszcze dodam właśnie ten, ten taki ozdobnik na końcu, że to jest jedynie prognoza. My nie dajemy gwarancji, że ona się w maju zatrzyma. Nie, <laughs> Ale to małym, małym, małym drukiem na odwrocie. Tak, że to jeszcze nie jest pewne patykiem na Wodzie pisane, a dokładnie na brudnej wiśle, na szczęście, niezanieczyszczonej trzaskowianką. Tak. <śmiech> Ale jak może być inaczej, jeżeli e, surowce do produkcji drożą o 10, 15, 20, 30% i więcej, a energia do produkcji e, no to już od 30 do kilkuset procent, na przykład jeżeli chodzi o gaz. I to już nie są przelewki, bo zdaje się, że wchodzimy w, w, w spiralną karuzelę, ponieważ wszystkie te rzeczy zaczynają się po prostu podnosić do potęgi. No wchodzimy w szok po prostu, szok cenowy, zaopatrzeniowy, energetyczny szok, który był nie, nieunikniony, kiedy Morawiecki w Katowicach podpisywał te pakty klimatyczne, prawda, i zobowiązania do ochrony klimatu. I kiedy to było? Dwa, trzy lata temu. Tak, tak. Powiedziałem, to można sprawdzić, że energia podrożyje bardzo szybko. Co najmniej dwukrotnie. Oby tylko tyle. Już ta prognoza się wypełniła i nadal biegnie. Ale zobacz, jakie to jest y, niewiarygodne, jeżeli cofniemy się y, do okresu sprzed kilku miesięcy, a tym bardziej głębiej, wzrost rzędu 50% był absurdalny. To była absolutna spiskowa teoria, to jest niemożliwe, to się nigdy nie zdarzy. Dawno przekroczyliśmy te parametry, bo mamy już razy dwa w tym momencie. No ale ja Ci powiedziałem dwa lata temu, że podróżuję co najmniej tyle i jeszcze nie wiadomo, że to będzie koniec. Miejmy nadzieję, że... No i to się stało. Czy byłem prorokiem, czy po prostu racjonalnie spojrzałem na działania, w którą stronę zmierzamy. Zestawiłeś fakty, obserwacje, trendy, wykresy. Także ja się temu nie dziwię, bo śledzę tutaj te rzeczy... Systematycznie, natomiast nasi słuchacze, myślę, że też mają już tę jasność, że tak to po prostu wygląda. Natomiast jest szereg ludzi, którzy jeszcze nie dowierzają temu i wydaje się, że to minie, że na wiosnę, że mm, yy, będzie cieplej, no to nie będziemy spalać gazu, węgla i tak dalej, że to wszystko stopnieje. No nie, no nie, to nie będzie tak. Te rzeczy się wbudują i spowodują wtórne sygnały inflacyjne. No zgadza się, wszystko generalnie przeminie. My też przeminiemy, więc nie będzie problemu. Jak to mówił klasyk, w długiej perspektywie wszyscy i wszyscy tak będzie. będziemy martwi. Tak jest i kto to powiedział? Któryś z, z nie wiem czy nie Keynes, Zgadza się, ten klasyk neomarksizmu ekonomicznego pan Lord notabene a propos obecnego nowego Lorda e, czyli Sir e, a, Blair'a, tak, byłego premiera e, no właśnie Sir Keynes w to wierzył i tak przepowiadał i w pewnych rzeczach miał rację w pewnych miał, a w pewnych nie miał, bo ja sobie przypominam ten 2008 rok, kiedy już byłem jakiś czas po studiach ekonomicznych i padły te dwa z pięciu najwyż, największych banków, co to, to niby upaść nie mogły. No i myślę, no to już jesteśmy poza podręcznikami, teraz to już tylko będzie jazda bez trzymanki i rzeczywiście tak się stało, bo to był początek wyjścia z klasycznej nauki ekonomii. Potem już było tylko ciekawiej. Czyli twoim zdaniem przebywamy w, w, w sferze ekonomii księżycowej. Zupełnie eksperymentalnej. Tak, no klasycy by się z tobą zgodzili. Aczkolwiek na okres przejściowy klasyków przeniesiono do biblioteki. Jeszcze ich nie zakazano. To znaczy, wolno jeszcze ich czytać i cytować, ale już nie są obecni na wykładach. Tak, bo to teraz z tą klasyką to jest w ogóle kwestia zupełnego fopa. Nie wolno się odnosić do klasyki w żadnych dziedzinach wiedzy. Ponieważ nawet pierwsze początkowe lekcje z danego przedmiotu, czy to medycyna, czy, czy farmacja, są absolutnie wyklęte i nie należy ich powtarzać. Teraz mamy nową wiedzę, nową naukę i wszystko jest po nowemu. Idzie nowe i to w całej rozciągłości. Na no, w znanym kabarecie z Poznania to miało inny tytuł. A tytuł odcinka brzmiał Wraca nowe. No ta fortuna, która kołem się toczy, ja widzę jednak, że to, nie wiem, czy to nie jest jakieś przekleństwo na tym Dole, że to tak musi się kręcić w koło, bo ludzie się historii nie uczą i nie wiedzą ciągle do czego to zmierza i tak od nowa w kółko Macieju przez te same fazy. W kółko od nowa, Polska Ludowa. No tak. Te doświadczenia się mogą przydać niedługo. Ja tu chciałbym być znowu złym prorokiem, ale widzę przez... Ale swoje... jesteś, Zoro, jesteś bardzo dobrym prorokiem, dobrym yy, w tego słowa znaczeniu, że trafnym, także wiesz, że to jest taki paradoks. Chciałbym się mylić, ale znowu swoim zezowatym wzrokiem widzę powrót na prl w, w całej swojej ro rozciągłości siermiężnej, z nowymi, te, tak powiem, z, tak powiem, gadżetami. No ale przecież Ormo to jest Ormo, tak? Zomo to jest Zomo. Rząd odnowy narodowej to jest rząd PRONu, tak? I to wszystko cię czeka. Ja ch chciałbym się mylić, ale w tym roku widzę na horyzoncie Zmierz Kaczyński i powrót PRONu. Tak, była taka faza, była. I... Mam na myśli, że... Nadzieję, że to jeszcze nie będzie wrona. Nie, nie, to za, to hardco. Za daleko, za daleko. Wrona za daleko, nie. Militarne tutaj się nie przyjmą te, bo by zaraz się odnowiła partyzantka, wiesz. Gospodarce w szczególności. Trzeba na miękko teraz tego. Więc będzie front jedności narodu albo chrześcijańska Unia Jedności, jak tam chcesz sobie te literówki poustawiać, to, to nami będzie rządziło jeszcze chyba w, w tym roku. Nie chciałbym tego zobaczyć, ale, ale sam rozumiesz, że no... Mnie się wydaje, że, że to się wyborczo sypnie jak tarcza antygazowa się skończy, czyli jak... Zderzy ten się z ten... tańczą antywirusową. Tak. tak te dwie tarcze się z, z, ze sobą zejdą, to... W... Wtedy... Wtedy, tak. wtedy wybory wygra może przedterminowo, albo w ogóle zostanie wybrana do rządzenia ad hoc ukonstytuowana chrześcijańska Unia Jedności. Tak jest. I to, to jest wielce prawdopodobne, ponieważ... Widać już pewne takie symptomy, a to wyprzedaży mieszkań pewnych notabli. A, u... Mateusze tutaj są czynione. Tak. tak, nie wiem czy już rezerwacja na bilety została uczyniona, jak to tam wygląda. Nie jestem na to bieżąco, kuror, ale... Od, tak, tam dobrze się mieszka i na te takie dwie litery, te... na T, hmm. przy tym zostańmy. Wszędzie zostajmy. Także dzieje się i widać, że to jest tak jak normalnie w przyrodzie: jak o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Czyli my musimy gospodarczo układać się samodzielnie i starać się te, te wszystkie nasze, że tak powiem, przeszkody, które mają być niby pomocami, jakoś dezaktualizować i, i niwelować tak, żeby nas to nie dobiło do reszty. No bo jeżeli rząd komuś pomaga w pomnożeniu majątku, no to nic dobrego z tego nigdy nie wynika. Tak. To tak właśnie przeczuwałem, że to tak, to tak jest, tak jak się przyjrzałem detalom to już byłem pewny, że to o to właśnie chodzi. Jak zwykle chodzi o nasze dobro. Tak. Chodzi o nasze dobro. Niewiele go nam już zostało. Dlatego musimy go specjalnie chronić. No i to oczywiście tym się zajmuje cała dziedzina ekonomii. Tezauryzacja skarbu, czyli jak uchronić swoje walory. To myślę, że tutaj kryptowalutowy rynek, który jest opisany też w odrębnej publikacji zespołu Zoro. Ma tam szczegółowe opracowania, a temat się rozwieje jak najbardziej. Będzie, gra, będzie grany z powodu paniki, która się rozegra w tym roku. Także no, ja znowu powiem Ci, szczerze, niechętnie chcę to widzieć, bo to jest zagrywka na, na arenie światowej. Bardzo przebiegła przeciwko nam wszystkim, ale oczekiwałem jej od lat. I niestety ona będzie miała miejsca. Także ci, którzy się we właściwym miejscu usadowią, to będą mieli dużo większe szanse na przetrwanie. No bo jak po każdym trzęsieniu, no ktoś przez te fale tsunami zostanie wyniesiony na jakieś rajskie wyspy, kto inny na bezludną wyspę, a kto kogo innego to zatopi. Tak to wygląda na tym świecie. Trzeba po prostu używać własnego rozeznania, własnego rozumu. Nie dać się podpuścić tym wszystkim zawodowcom od robienia wody z mózgu. Tak jak zawsze, od niepamiętnych czasów. Dobra, jeszcze chciałem swój poruszyć swój temat stały, bo on już nie jest aż tak... Dokuczliwy, że tak powiem. Pewne rzeczy się tutaj zaczęły stabilizować. Mianowicie, co tam u naszych milusińskich, widziane z kraju kapeluszników. Mianowicie w grudniu y, działo się relatywnie niewiele, co oznacza pewne odprężenie i to jest pozytywna wiadomość. E, kilka takich migawek grudniowych y, było referendum w sprawie, nie tyle referendum, tylko sonda, sonda, przepraszam. 51% respondentów stwierdziło, że poparłoby jednostronny atak. No to 51. Czyli jednak przeważa tutaj pozytywny odbiór sytuacji. Jaka ładna liczba. No. 51. No tak wiesz jak z tymi wyborami do, do Knesetu. Dokładnie do ta sama. Tak jest. Wszystko Dokładnie się... ta sama. Zaplanowane są duże ćwiczenia ze Stanami Zjednoczonymi, bo na razie Stany Zjednoczone podchodzą do tematu jak dojeża, Niby obiecują pomoc, coś tam robią, ale to podobnie jak z tymi samolotami cysternami. No, tak, panie, mamy tu wszystko przygotowane, produkcja w toku, ale nie będzie prędzej niż w 2024 roku. W związku z powyższym no robimy co możemy, ale nic się nie da. Szybciej. A istotną sprawą jest to, że tysiąc km w jedną stronę to jednak jest y, dwa tysiące w dwie strony. W związku z powyższym tankowanie jest przydatne. No wrzątek mom i no trochę ostryk. <laughs> tak. Właśnie znaczy, wrzątek mom i no zimny. No. Tak, taka sytuacja teraz zapanowała i to, powiem Ci, z oddali, patrząc z Warszawy, to mnie trochę pociesza. Tak uspokaja, że, że mnie dostała palpitacji na teatrze południowym, że to jeszcze nie teraz. Tak, i tutaj coraz więcej jest właśnie tych sygnałów ostudzających. Biden oczywiście rozumie, że yy, rozmowy się mogą nie powieść. Przewiduje jakieś dodatkowe środki, jakieś inne czynniki, natomiast nie precyzuje jakie, kiedy i w jakich warunkach. Natomiast ciekawą sprawą jest tutaj taki raport IDF-u podsumowujący rok. I tutaj mamy kilka takich podsumowujących myśli któremu już, już go tutaj mam więc w ramach trwającego w Wiedniu programu rozmów rozbrojeniowo takich pozytywnych odnośnie tego programu nuklearnego IDF jednocześnie przy, prowadzi przygotowania do uderzenia na irańskie obiekty jądrowe. Nie się podoba to bo to w jednym zdaniu jest powiedziane, że Właśnie tutaj w ramach tutaj rozmów pokojowych prowadzą przygotowania do uderzenia w irańskie obiekty. Natomiast przyznaje się, że pomimo wielkich tutaj emocji ze strony izraelskich polityków, a także wyższych oficerów pozostaje całkowicie niejasne, czy Izrael rzeczywiście przeprowadzi taki atak, nawet gdyby Iran był na skraju opracowania broni nuklearnej, bo przypomnijmy, teraz jest uznawane za państwo przedprogowe, czyli że jak uzyska ten próg, to technologię będzie miał na tyle opanowaną, że już nic tego nie zatrzyma, ponieważ będzie sprzęt, będzie surowiec, będzie technologia i będzie możliwość wykorzystania tego już poza wszelkim nadzorem. Natomiast IDF tutaj zaznacza ostrożnie, że nie jest przekonane, czy Izrael rzeczywiście taki atak y, przeprowadzi. Decyzja ta będzie oczywiście zależeć od wielu czynników. Między innymi i tutaj na pierwszym miejscu pojawia się od stopnia wsparcia takiej operacji y, ze strony amerykańskiej. Bo jak widać, y, pewnego sprzętu tutaj brakuje. To są nie tylko... O, latające cysterny, ale okazało się, że zamówiono również y, y, ciężkie samoloty i y, y, ciężkie śmigłowce. Oczywiście ich produkcja i dostarczenie, nawet gdyby były używane, jest rozciągnięta tak w czasie, że do Wielkanocy nic z tego nie wyniknie z całą pewnością, a kto wie, czy nie, znacznie, znacznie dłużej. <śmiech> Cały ten raport jest podsumowany taką... Y, no jakżeż jednak krzepiącą myślą, że w pewnych okolicznościach wojsko uważa, że koszt operacji e, takiego ataku mógłby e, zostać przykryty konsekwencjami i, i przewyższyć korzyści e, dla bezpieczeństwa narodowego Izraela. Czyli ryzyko wynikające z tego faktu jest e, tak prawdopodobne i tak duże, że to będzie tylko jazda w jedną stronę, tutaj już nie rozwijając tej opcji, co oznacza tylko w jedną stronę, że jednak rozważa się tutaj działania dyplomatyczne i przede wszystkim widać z ostatnich tutaj tygodni, nie tygodni, tylko dni między świętami a Nowym Rokiem, kiedy się w Syrii parę incydentów zdarzyło związanych z bombardowaniem portu w lataki, również tam, gdzie jest baza rosyjska główna baza w regionie morska czyli, że Izrael będzie się koncentrował na uprzykrzaniu życia poplecznikom irańskim, czy to na terenie Syrii czy to na terenie Libanu także tam już te, te działania praktycznie nie ma co wymieniać, bo to one się odbywają codziennie takie czy inne incydenty to znaczy w normalnych warunkach były, byłby to kazus Belgii, natomiast w tamtych warunkach taka nawalanka y, trwa. Ostatnio dwie rakiety były w stronę Tel Avivu wystrzelone. Y, oczywiście y, pojawił się dosyć duży klangor, że to jest niedopuszczalne. Y, powinno się zbombardować cały ten region, który y, gościł na swym terenie takie wyrzutnie, y, samoruby jakieś. Ale tak się zdarza, że Iran rzeczywiście coraz większe ilości broni do, do Syrii dostarcza, gdzie również ostatnio ciekawostka, Rosja przeprowadziła atak lotniczy parę dni temu, nie wiem czy to nie, nie, nie w tym tygodniu nawet. Nie pytając nikogo o nic, ale wspominając sobie wcześniejsze ustalenia, Rosja nie będzie tolerować żadnych dywersyjnych działań z terenu Syrii, które mogłyby wprowadzić destabilizację w regionie. Dlatego widać, że jakby z wielu stron te sprawy są rozbrajane, czyli po prostu wszystkie te irańskie działania napotykają na przeszkody, głównie techniczno-wojskowe, tak, ażeby nie doprowadzić do dozbrojenia wystarczającego, żeby Tutaj coś rozgrzać. To tyle, mniej więcej. I co by tu jeszcze, jeszcze nastąpiło? Spotkanie, spotkanie, nastąpiło, czy rozmowa telefoniczna Putina z Abbasem. Abbas zakomunikował, że strefa gazy jest gotowa do eksplozji niezadowolenia, która może się skończyć również destabilizacją tego terenu, po jakimś czasie dosyć krótkim telefon był do, ze strony właśnie Moskwy, do Izraela, że te rzeczy po prostu muszą być pod większym nadzorem, ponieważ grożą rzeczywiście tutaj sporym ogniskiem regionalnym. Także to mniej więcej tyle się dzieje. Oficjalnie mamy uspokojenie, natomiast jest przerzucenie ciężaru działań na działania y, cząstkowe, uprzykrzające y, działalność popleczników irańskich. To tyle mniej więcej. No, czyli będą tam grzali pod fotelikiem z, z różnych kierunków i będą ich. No no będą ich tręczyli tak do tej pory, tylko jeszcze bardziej. Aż do momentu jakiegoś przełomu, jak ty to mówisz, czyli pivotu, który niebawem być może nastąpi, no bo przecież nie na darmo są poczynione przygotowania. Na razie poczekamy, aż ten moment krytyczny nastąpi, gdy figury się poustawiają na innych, że tak powiem, w współzależnych frontach, między innymi na Ukrainie. Tu niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, że te dwa teatry równoległe, kijowski i, i syryjski, są, są ze sobą powiązane, a są wieloma nitkami polityki zagranicznej. I na to wskazują przecież te, te analiza tych licznych spotkań i rozmów między przywódcami poszczególnych uczestników, więc coś tu może się stać. Tu na razie jest chwilowe uspokojenie, wyciszenie na froncie południowym, gdzie Denta jest sprawa frontu północnego ale może się starzyć tak, że to wcale nie ma żadnego znaczenia, bo akurat otwarto front wschodni na Dalekim Wschodzie, który jest najważniejszy, więc zgaduj z gadula. Na początku roku to wszystko, te... czekamy na zawody zimowe, olimpiady, prawda? A tam, tak, tak jest... bo tam są terminy poustawiane już, tak. jak się skończą te zawody, to... Coś ciekawego się pewnie wydarzy, ale nie wiem, czy ty pamiętasz, taki był kiedyś film, kreskówka, właśnie związana, co prawda to była piłkarska impreza, ale to był taki wizjonerski film. Nie jest do znalezienia teraz w prosty sposób, może gdyby któryś ze słuchaczy trafił na to albo miał zarchiwizowany taki, taki, taki filmik, żeby można było link do niego dostać gdzie właśnie po zawodach sportowych była konfrontacja między innymi Chin z innymi siłami. Ja tego po prostu już nie pamiętam, ale to było dobrych 5-6 lat temu, może nawet dawniej. W związku z tym ciekawiło mnie to ostatnio, czy tam nie ma jakichś ciekawych przesłań, bo jeszcze to był film z tego rodzaju, co Pet Ghost nie wiem, czy pamiętasz taki, o takim koziołku. Tak, tak. tak, wiesz, o co chodzi. To ty mówisz Same, o, o, o światowych mistrzostwach w piłce nożnej, gdzie tam tak, grali chińczycy, tak. a potem zaczęli strzelać. Tak. tak jest, właśnie o ten film. Tak mi się skojarzyło w tym momencie. No jakoś tak go nie widać. Gdzieś to po, poginęło. Poginęło. <laughs> No, to to, jakby, mówię, że, to muszą, nie muszą być igrzyska y, letnie typu piłka nożna, mogą być przecież zimowe w związku z tym... No można grać i... piłkę nożną na lodzie przecież. No też. To znaczy ja, ja w hokie, nie wiem, tak czy, naprawdę. Czy w zimie nie są teraz Mistrzostwa Świata? W, w, w, no ale przecież, przecież hokej to jest nic innego niż piłka nożna na, na lodzie. Tak, Jak są też na trawie. Musisz. No, taka odmiana właśnie przejściowo, że tak powiem, zasymilowana z tym, z, z, z hokejem na trawie, czyli jak to się po angielsku nazywa? Oni tymi pałkami. Cricket, tak, cricket. To jest właśnie to. To jest synteza cricketa i piłki nożnej. Hokej. To jest synteza dwóch sportów. Ja już nie wiem, jaka jest tak naprawdę jak, jak to historycznie powstawało, co się z, z czego wzięło tak jedno po drugim, ale widać przecież po znakach, że to są bardzo bliskie sobie ideowo sporty i one się nawzajem przenikały. Te, te, ich rodowód i ideowy i igrzyskowy ten olimpijski łatwo tutaj znaleźć, że krykiet chyba nadal nie jest sportem olimpijskim, ale przecież w postaci hokeja zawędrował na olimpiadę, tak czy nie? Tak, jak najbardziej. Po prostu chodzi o tę samą gonitwę. Zasada jest jakby wszędzie ta sama i... No chyba na tym ta rozrywka polega, że się goni zespołowo jakiś tam przedmiot. No piłka, no tak, ale piłka zobacz na lodzie z, z, zmniejszyła wymiar. Z, z trzech wymiarów do dwóch się spłaszczyła. Właśnie dlatego, że lodowisko jest absolutnie płaskie. No bo na lodzie właściwie działają tylko dwa wymiary, bo na tych dwóch tych wymiarach się ślizga. Jak chcesz podbić ten krążek w powietrze, no to już jest właściwie skucha, no bo to jest niedozwolone posunięcie, bo to jest ten trzeci wymiar, którego nie bierzemy pod uwagę. Krążek ja zasadniczo widać. powinien się toczyć, ślizgać po tych, tych dwóch wymiarach, po lodzie. A piłka, zobacz, się odbija i ją można w trzech wymiarach tam dryblować, prawda? Tutaj się ją podbija, ona lata w tej, tam, tam. tam. Niby to boisko jest dwuwymiarowe, ale piłka lata w trzech wymiarach. My się musimy tak troszkę zdyscyplinować, dlatego że moglibyśmy się ślizgać, że tak powiem, z dowolnego... Z ...w dowolny temat. To... Jak ja powiem, że wielowymiarowa piłka już jest grana w Metawersie. Pana jakoś tam z Was Zuckerberg, tak? I tam niektórzy już zajmują i budują nowe obiekty sportowe na wyimaginowanych przestrzeniach. Mało tego, powstały już nawet osiedla i sprzedaje się działki budowlane w Metawersie. Niektóre nawet przebiły ceny ofertowe warszawskie. Doprawdy nie wiem, do czego to zmierza. W każdym razie, jak dzisiaj z tymi swymi dolegliwościami walczyłem, to taka mnie naszła refleksja, że człowiek się nieraz interesuje dalekim światem, a tu się może okazać, że ten jego najbliższy świat to tak właściwie jest najważniejszy i oby nam się dobrze, dobrze działo w tym roku, Obyśmy sobie mogli poradzić z tymi wszystkimi yy, procesami, przeciwnościami, wyciągnąć z tego to, co najlepsze, bo ci, którzy wiedzą wcześniej, mają większe pole manewru i więcej wariantów do wyboru. To, czy przewidujesz, że Donald Tusk będzie budował orliki w internecie? To znaczy Tego u, nie wiem. Tego nie Amerika. wiem. <śmiech> nie wiem. Ja po prostu tak przeskoczyłem pragmatycznie, z, z wirtualu do takiego najbliższego otoczenia, czyli najbliższa ciało koszula. Czyli, że związ... jesteś lokalistą. Z tego Jestem jest zdecydowanie pragmatykiem lokalistą, tak, bo ten nasz najbliższy świat jest nam w stanie znacznie bardziej dokuczyć niż odległe e, czasoprzestrzenie, które jakby nie były e, no pośrednio tylko na nas wpływają. One oczywiście mają wpływy takie czy inne, chociażby cena ropy naftowej i gazu. Niemniej jednak myślę, że trzeba w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek, nie dać się zwariować tej propagandzie strachu i kryzysu. Zawsze podkreślam, kryzys jest możliwością zrobienia wielu ciekawych interesów, jeżeli mam odpowiednią informację wcześniej. Ja Ci powiem więcej. Ten Twój lokalny koloryt i to lokalne, realne podwórko to jest miejsce Twojego realnego przetrwania. Co to znaczy? Ten ezopowy język. To znaczy, że te wirtualne analizy wielowymiarowe trzeba teraz przetransponować na podwórko lokalne, miejscowe. Czyli... Wyciągnąć z nich lokalne wnioski. Tu się opłaca to, a gdzie indziej co innego. Tu mamy jedne zasoby, a tam mamy inne. Trzeba myśleć globalnie, analizować to, co się dzieje na dużej planszy, której nikt nie ogarnia. My się tym bawimy intelektualnie. Taka, taka rozrywka dla, no wiadomo, dla ludzi. No o, o, o no, jakimś skrzywionym spojrzeniu, zezowaci tak na to patrzą, bo nie oglądają em jak miłość, tak, bo nie mają na to czasu, zajmują się czym innym, bo są trochę, z, no wiadomo, zwyrodnialcy społecznie i wariaci, no to oni są to takimi rzeczami, się intelektualnie zabawiają, globalnie patrzą na świat, tak ale trzeba to przetłumaczyć na Twoje środowisko realne, lokalne, nie krajowe, nie powiatowe, ale gminne, Twoje miejscowe podwórko. Dokonać translacji tej przestrzeni multiwymiarowej, tak, tego multiversu na Twój koloryt lokalny, miejscowy, na Twoje yy, yy, ograniczniki przestrzeni miejscowej, trójwymiarowej, tej właśnie codziennej. To jest wyzwanie na ten rok 2022. Do tej pory biegliśmy w świecie globalistycznym. tak? Upojaliśmy się tą wielowymiarowością i te, to wszystko wolno i tak dalej. A teraz wracamy bardzo bolesnym uderzeniem na lokalne podwórko siermiężne tego, tych ograniczeń, które będą nam coraz bardziej doskwierały, czego oczekuję w tym roku, to będzie bardzo szybko się rozwijało ten trend, ograniczeń miejscowych. No takie czasy, proszę Pana, będą nas zamykać na różne możliwe sposoby, nie tylko tymi przepustkami i innymi tam administracyjnymi ograniczeniami, ale także przez... No, przez czynniki ekonomiczne, które nas po prostu przygwożdżą. Nie będziemy mogli jeździć po świecie i tak dalej. to Na wiele różnych sposobów nas po prostu w tej klatce lokalnej zamkną. I należy z tego wyciągnąć wnioski, z tego trendu. Wracamy do naturalnych pieleszy. Globalizacja umiera. Jakby nie było, jest to pozytywna informacja, chociaż jest to troszkę droga przez mękę, bo będzie to, ja to nazywam w ten sposób pożegnanie luksusu. No, w tym kształcie, w jakim on dotąd istniał. Pojawią się inne luksusy. No właśnie i tutaj też chciałem to zaakcentować, bo to nie jest powiedziane, że trzeba mieć koniecznie 5 smartfonów, 17 komputerów i czy telewizory, a nie mieć czasu porozmawiać z kimś bliskim, bo ostatnio wspominaliśmy tak zwanego Facebooka podwórkowego. Mianowicie było to takie urządzenie w postaci rurek do trzepania dywanów. Na tymże Facebooku podwórkowym spotykali się wszyscy. Tam wymieniało się ploteczki. Tam można było pogadać z kolegami, którzy <śmiech> każdy pokazywał jakąś nową figurę gimnastyczną na tymże trzepaku. Damska strona miała inne figury trzepakowe. No i było to też miejsce, gdzie umawiali się na grę w piłkę, na wyjazdy na rower, czy na wyłażenie, yy, na dach stołówki. No możemy tam zawierać także lokalne transakcje. Jak najbardziej. Było to wtedy wymienianie się za yy, autka na resorach. Matchbox i majorette. Takie były. No ale to. możemy równie dobrze zawierać transakcje prawdziwe, realne. Jak najbardziej. To znaczy się, ja co sobie oczywiście żartuję, ale mam na myśli to, że realne relacje międzyludzkie, nie wirtualne, dają dużo więcej e, satysfakcji, e, poczucia godności i takiej zwykłej przyjemności w obcowaniu z ludźmi. No a chodzi o praktyczną stronę tego, że wszystkie te wirtualne są przez kogoś, nadzorowane i sterowane. I w każdej chwili można je uciąć, kontrolować. Natomiast tych na dole nie da się w ten sposób okiełznać i dlatego partyzantka jak zwykle zwycięży. Tak. I myślę, że tym optymistycznym akcentem, bo, bo yy, trudno zaczynać kolejny temat już w, przy takim yy, czasie. Yy, ten rok z, z całą pewnością będzie intrygujący i Dostarczy nam mnóstwa wrażeń i mnóstwa ciekawych doświadczeń naukowych, a także historycznych, antropologicznych, ekonomicznych. Mam nadzieję, aby nie medycznych. Czyli, że ty krótko mówiąc, zgadzasz się z moim zdaniem, że tytuł powinien brzmieć Partyzantka 2022. Może być. Może być. Chociaż optowałem pierwotnie za punktem zwrotnym. No dobrze, to jest tak, jak połączyć dwa wątki, to by była punkt zwrotny partyzantka. Jak? Tak, punkt zwrotny partyzantka może być. Może być. E, również mi się kojarzy to pożegnanie luksusu. Chociaż to może zbyt e, tak deprymująco podziałać na słuchaczy, nie chciałbym tego. E, wolę raczej u, używać motywujących zwrotów, partyzantów. przynajmniej niejednoznacznych. Motywująco brzmi, bo mamy powstanie styczniowe. <głosy> Prawda? Potem będzie luty, też są jakieś daty. Marzec jest, kwiecień, kurde, maj, czerwiec, tutaj cały rok, cały kalendarz mamy partyzanski. No, my mamy jako naród polski bardzo tutaj szeroki dorobek. No i tego się trzymajmy. <głosy> znaczy dorobku. <głosy> Dobrze, to, to na ten pierwszy raz w tym nowym 2022 roku ja życzę wszystkiego najlepszego naszym słuchaczom spokojnych czasów w własnym gronie. Niech, jak to było? Niech im gwiazdka pomyślności. Ach, to też, ale... Niech, czekajcie. O, kurczę, zapomniałem. Niech wyje co może... Niech się dzieje co chce, czy jak to było, to w takim było niech... kurde, wy, wyleciało mi z pamięci jasny gwint. Może to nie było ważne, ale kiedyś mi się przypomni. No ja wszystkim partyzantom życzę świetlistej, świetlanej przyszłości, która na pewno się przed nami otworzy. Tak. Przypomniało mi się. Niech będzie co ma być, niech wyje co ma wyjść. <słuch> to dla wyjców jest tak? wyzwanie pojowe to z pewnej bajki leśni ludzie to, to rozumieją tak dobrze, że mi się przypomniało tymczasem do usłyszenia dobranoc, wyjemy wszyscy unisono ktoś nacisnął czerwony guzik kurde, nie wiem gdzie o, oh, zatrzymaj to.